Scena druga. Dulska, Hanka. Hanka bosa. Spódnica ledwo zawiązana. Koszula, kaftanik narzucony. Niesie smolakie i trochę węgli. Przykuca przy piecu. Rozpala, pociąga nosem. Wzdycha. Wchodzi Dulska, zła. Jak palisz, jak palisz, skaranie Boże, z tym tłumokiem? Do krów, do krów, nie do pańskich pieców? Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego. Ja ci pokażę. Przykuca sama i pali w piecu. Ruszaj zbudzić panienki. A jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Hanka idzie do pokoju dziewcząt. Tulska pali w piecu i dmucha. Jaskrawy płomień oświetla jej twarz tłustą i nalaną. Wraca Hanka. Cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzuch. Wielka afera. Zgoję się do wesela. Chwila milczenia. Proszę, wielmożnej pani... Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was zejdę do grobu. Hanka całuje ją w rękę. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Hanka, ciszej. Pójdę sobie. Ani mi się wasz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba ja dam na swoje miejsce patrzcie ją jak się odgryzła już jej się w głowie przewróciło o już miasto na nią działa może na pannę służącą się śpieszy co proszę wielmożnej pani to przez panicza a tak ja nie chcę bo to znowu ciągle a to to a to tak durska nie patrząc na nią no dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, co na nic. Przecie wielmożna pani już nie raz. Ale teraz pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. A ty u księdza służysz czy u mnie? Ale jak księdza muszę słuchać. Idź i po bułki. Idę proszę wielmożnej pani. Wychodzi, durska. Idzie ku drzwiom sypialni małżeńskiej. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Idzie do drzwi sypialni córek. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. A Mamą tak zimno, troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie, ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni ale jak będą dłużki małe nie zapłacę Hanka uchyla drzwi od kuchni proszę wielmożnej pani stróż przyszedł o meldunki tych państwa co się sprowadzili idę Hesia, Mela, Felicjan a to śpiąca familia no no z tordami poszlibyśmy żeby nie ja wchodząc do kuchni dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? też leje zamyka drzwi głos ginie